Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego. A raczej zapraszamy, bo jest ze mną kto? Hubert. Cześć, piona. I spotkaliśmy się tutaj, aby opowiedzieć Wam o kilkunastu w zasadzie tytułach, tak będzie dzisiaj dosyć nietypowo, bo co prawda przedmiotem spotkania, czy takim motywatorem do tego spotkania jest jeden komiks, zatytułowany jak? Dziesięciocentówka nieskończoności. Tak, dziesięciocentówka nieskończoności, którą Egmont wydał w kilku różnych wydaniach, bo to były wydania i specjalne, z takimi specjalnymi pocztówkami, jako album unikatowy, a także w ramach serii jakiej? Giant poleca, to. Tak, gigant polecam. To jest ósmy, który został wydany w grudniu. Tak, tak, dokładnie to z tego, tak. I pamiętam, został wydany. 6 grudnia. Możliwe, że tak. No ale pod koniec, pod, pod koniec roku i to był komiks, na który wielu czekało, dlatego, że to była szumnie zapowiadana historia, która miała łączyć świat Marvela ze światem Kaczogrodu, bo to jest historia z multiversum napisana przez Jasona Arona, tego Jerrysona Rona dla informacji twojej, który pisał m.in. Gwiezdne Wojny, te takie cieniutkie, które e, ty czytałeś dawno temu. No ale zanim e, omówimy dla was dziesięciocentówkę nieskończoności, to ty powiedziałeś, że e, słuchaj ojciec, jak mamy gadać o kaczkach, to opowiemy o czym? O wszystkich kaczkach. Tak, opowiemy o wszystkich kaczkach, no bo y, jeżeli nie siedzicie w komiksach y, z kaczkami, które są u nas wydawane, y, no to może nie wiecie, ale tego jest mnóstwo. No i powiedz mi, z jakimi seriami w Polsce można się zapoznać, jakie ty mm, na przykład najpierw, sam zbierasz? Najpierw mogę powiedzieć taką ciekawostkę, No, żeby, vale. bo one są przed e, 1900 rokiem, już były wydawane po 10 tomów na serię, to e, wyobraź sobie tych kolekcjonerów kaczyk, którzy mają od, wszystkie tomy od pierwszego, bo samego tego Gianta Poleca, uh -huh. która jest najliczniejszą, najliczniejszą serią, jedną z najliczniejszych, bo chyba drugą albo pierwszą, nie wiem, już, czy ekstra nie jest bardziej liczniejsza, ale samego tego od pierwszego tomu, który w historii został wydany jest 257 tomów było. Tak. No jest tego bardzo dużo, zresztą to w ramach ciekawostki to też wam e, możemy powiedzieć, że ostatnio mój ojciec z kolei, a Huberta dziadek znalazł e, mój numer Donalda i spółki z e, bodajże 1993 trzeciego tak, bo tam szukali? No tutaj był tak. napis o konkursie potem znaleźliśmy tak, dalej. chyba z 93 roku czyli no, te komiksy Egmont wydaje już naprawdę od wielu, wielu wielu lat, no ale miałeś opowiedzieć o seriach, o seriach. jakie tak naprawdę serie mamy ta seria podstawowa Giant Poleca. To jest Giant Poleca i tutaj ile jest numerów w ciągu roku? Zależy, bo w najliczniejszym roku były wydawane dwa na jeden miesiąc. Okej, okay, ale 22. tak na przykład w zeszłym roku trzymajmy się tego na przykład? W zeszłym przykład? roku było 8, 8. a dwa lata temu było 14. O, nieźle. Dobra, i to jest ta taka podstawowa seria, ona ma ten taki malutki format obrazek. tradycyjny, ten taki szary, szaro papier niczym tak. w starych gazetach. I jak Druga? zbierze wszystkie, to jest obrazek, można sobie ustawić. Tak. Aha tak, to dla kolekcjonerów jest ważne, na grzbietach ja jest... Wszystkie mogę ja. się pochwalić. O, nie ma jedynki. Właśnie no, właśnie, no już To jest tutaj bardzo droga. No właśnie, i teraz tak, Później drugi numer. Giant Poleca Extra, Czego mam prenumeratę jeszcze. Tak, bo sobie zamówiłeś prenumeratę, no tak. jak na, Ci się spodobały kaczki. Mam pochwalić, bo jest kolejny. Mam no. nawet jeden z autografem. No, dokładnie. To Ci dziadek załatwił, masz jeden z autografem. No i z kolei ten Giant Poleca Extra, jak Ty mówisz, albo Gigant Poleca Extra, to jest magazyn, który jest w większym formacie w takim powiększonym, nie? I to w dużo większym, bo jest prawie o... prawie dwa centymetry w obie strony większe od Giant Poleca. Tak. I ma też chyba nawet trochę lepszy papier, mi się wydaje. Nie, raczej nie, ale no jest samo to, że jest większe, no tak. to już się łatwiej to czytam. Oprócz Później tego, co mamy? Jest Giant Poleca Special. One są wydawane jeden na każdą porę roku, bo w tym roku był jeden na Wielkanoc, jeden na lato i to bodajże był albo król plaży, albo plażowe coś tam. Mm -hmm. Później, był, później na był na Halloween na Halloween Halloween po prostu się nazywał Halloween, tak. a później tutaj też mamy przy sobie, bo z każdej serii jeden, by ten ostatni na Boże Narodzenie mm -hmm. Giant Poleza special, świąteczny chaos. I później I do są tego tak. zawsze. Czyli mega... Najrzadsze, ale największe też no, format. Tak. Takie najgrubsze. No, i jakie to najgrubsze, są? Najgrubsze, ale nie największe formatowo. Tak, i jakie to mega są? Mega giga, bo w historii Mega Giga jest, było tylko 62 tomy. Mhm. I to i... jest ten numer, to już jest potężna cegła, bo ona ma 512 stron ma każdy tak. tomik, czyli to jest prawie że taki omnibus. No i na przykład my tutaj mamy dworskie życie, no to to jest jedna cała trzynasto odcinkowa historia no na tak. przykład zawarta w tym jednym numerze. Mogę jeszcze numerze. ciekawostkę? Uh -huh. Zanim powiem o najważniejszym, to my nie mamy już żadnego tomu z jednej serii, a ta seria nazywa się Giant Mammoth uh -huh. i one są sprzedawane na przykład w Empiku po takie dwupaki uh -huh. to one mają po 600 stron. Uh -huh. okay. Taka ciekawostka. Przyszła po kolej na ten najrzadszy, którym jest, no jak ktoś siedzi w Donadach to powinien wiedzieć, ale ja też nie wiedziałem do niedawna, póki no. go nie dostałem, że istnieje taka seria. Nazywa się Giant Poleca Premium mhm. i w tym roku mam, był jeden, który my akurat mamy, mhm. bo był nim kalendarz adwentowy. Tak i to w ogóle, i możemy od tego zacząć, bo zaraz właśnie chciałbym powiedzieć też, żebyś pokrótce powiedział, co jest w środku tych wszystkich różnych serii, mhm. ale t, zaczynając od tego premium, to jak wyglądał ten kalendarz adwentowy? Co było że takie dziwnego w nim? Co dzień trochę to było dziwne, bo zamiast skleić... Jak... Znaczy otwierało się po no prostu tak że za... ja, ja bym to zrobił tak, żeby zrobił Takie króciutkie historie A nie, że oni zrobili jedną historię Na 12 stron I No tak I, i haczyk, haczyk polegał na tym, że, że Codziennie, tak, trzeba, codziennie było trzeba było codziennie trzeba było strony e, Czyli faktycznie no, był zachowany ten motyw Taki kalendarza adwentowego Czyli żeby poznać kolejny, tak. kolejną historyjkę Trzeba było najpierw poprzecinać strony A my oszukaliśmy, strony. ale według mnie to była prawdą A według ciebie to było oszukanie bo Że dlaczego? 31 czy tam 30 listopada, już nie pamiętam. 30 chyba? No. Otworzyliśmy pierwsze okienko, na którym był spis treści, ale no, no to okay. chyba podlegało już pod 1 grudnia. No dobra, no i teraz powiedz mi, co tak przeciętnie, już niezależnie od serii, co czeka na czytelnika kaczek w środku? No bo otwieramy Dużo sobie komisji. i mamy spis treści Dokładnie I taka ciekawostka W tak poleca, wszędzie każdy spis treści jest inny mhm. W Giant poleca, ekstra są dopasowane do tego w są do tematyki dopasowane, uh -huh. w ekstra to są dosłownie z okładką prawie narysowane, uh -huh. a w specialach są do tematyki dopasowane. Chodzi ci o wizualnie, no że tak, na przykład jak a... mamy świąteczne, to że spis treści też jest świąteczny, tak? A w tym, w mega giga to są po prostu taki e, bit, są takim małym druczkiem napisanym, bo tam jest tyle historii, tak, jakby dokładnie. mieli pisać takim normalnym druczkiem, to by... No, I teraz, i teraz y, y, no tutaj są przeróżne komiksy z kaczkami, no, które się dzielą też z tego, co ty mi opowiadałeś, na różne serie. No bo mamy, y, nie wiem, mamy serie kosmiczne, mamy serie historyczne. No na przykład mamy, ty masz ten Mega Giga, no to jest jakieś dworskie życie, tak? to są tak, Ale jakby w jakimś średniowieczu. nie w mhm. I tam, no, mi się tak średnio podobał, bo on ma na przykład tylko galaktyczne, ty, Czyli tylko kosmiczny jest numer, no tak? Tak. Tak, to w ekstrach jest tak często, bo ja na przykład mamy tutaj przygotowany ten jako ekstra, mamy poradnik młodego skauta i tam były tylko historie z młodymi skautami jako ciekawostka. Tak, czyli można sobie teoretycznie wybrać na przykład jeden jakiś numer, który Cię interesuje tak, tematycznie. Tak, były tylko na temat Halloween. Tak, czyli w tych specjalach tak. to są jakieś historyjki takie związane z danym świętem, czy z danym okresem. W, w tych poleca ekstra, no to mamy jakiś temat przewodni, czyli właśnie czy to tak. jakieś detektywistyczne, czy szpiegowskie, bo tam były chyba tak. też szpiegowskie, nie? E, agenci szpiego, i detektywi? No, agenci i detektywi to akurat są z lauzowych rzeczy, byle, głównie są wtedy z Mikim i z Goofim ale czasami też tam jest Donald no i powiedz mi gierza. w ogóle, jak to się stało, że ty się tak zakochałaś w tych komiksach z Donaldem? No bo w sumie bo... to przecież nagle ja już tak jak mówisz, widzę u ciebie cała półka wielka z różnymi nagle komiksami, powiem... z kaczkami. Tak. No i jak to się stało, że ty tak polubiłeś te komiksy? Tak, że na urodziny, już nie pamiętam, czy na urodziny, czy na co, już dostałem jednego mhm. z autografem. I wtedy się zainteresowałem, przeczytałem go bardzo szybko, że się zdziwiłeś, że tak szybko przeczytałem. Uh -huh. I później kupiłem sobie um, prenumer, a bo była na bardzo dużej przecenie. Zacząłem uh -huh. tak sobie czytać i później, tak nie wiadomo skąd, nagle sobie je kupiłem, bo ja już nie pamiętam dlaczego. Kupiłem sobie... 6 albo 7 tomów, tak? Tak, i zacząłeś sobie zbierać no tak. po prostu, tak? No i ostatnio też sobie dokonałem zakupu piłku. Tak, Sześć, no i powiedz mi, co, co cię tak ciągnie do tych historii, no bo one są właśnie różne i co podoba Ci się to, że tak. one są takie, nie wiem, zabawne, interesujące, dużo przygód. Co cię tak ciągnie do tych Donaldów? Najlepsze. Czy lubisz Donalda, czy lubisz Najlepsze. Sknerusa Najlepsze. kwacza, który Najlepsze jest twój ulubiony bohater? E, nie, naj, mo, najszy, moja ulubiona sytuacja to jest jak. Donald mówi, że pod żadnym pozorem nie będzie pracował dla Skneusa, a Skneus wyciąga listę długów. <głos> tak. No to są takie śmieszne rzeczy. Czyli... czyli... To się akurat powtarza często, tak jak wspomniał mm -hmm. trochę, bo na przykład w jednym... Już chyba to było ekstra? Nie. To było w Dżink Poleca. Była taka historia, że Donald... Poprosił Gina, żeby Den był najszczęśliwszym kaczołem świata. I później poprosił się, był tak szczęśliwy, że Alex był za szczęśliwy i już nie chciał być, więc poprosił Gina, żeby nie był już takim nieszczęśliwym. Płynął akurat sobie rejsem i jego łódka, to była jego łódź i on zawołał swojego kamie... swoją załogę, żeby im coś powiedzieć i wpłynęli w ten spłacił wtedy długi do Sama i wpłynęli w taki jakby. nie wiem jak to się nazywa, postój dla helikopterów na morzu. Mm -hmm. No, no tak, tak, i tak, rozumiem. I oni, i, ta I oni w to wpłynęli, jak wszystko prawie w Katsugrodzie, to było sknęłu Sama i co do centa i nawet odcinku. Spłacił centrum, wszystkie długi, e, wróciły mu wszystkie długi. No. E, no Ale, dobra. E... Pamiętam dalej, co powiedział wtedy Smart Kwać. z Bądź szczęśliwy. oszczędziłem ci a o, aż od 30 centów ci. Ci, mm -hmm. dałem, ci dałem litość. No i teraz tak jak mówisz, że podobają ci się, że są różne zabawne, ciekawe, bo to też nie jest tak, że one są wszystkie tak samo dobre, nie? Z tego, no, co ty tak. mówiłeś. Zależy, bo ja się trafi na taką z mikim są często takie, że o przestępcach, że tej przestępci w jednym Jakoś momencie. o Fantomenie albo jakieś. Nie, taśliwczy. o Fantomenie są fajne, ale był taki na przykład. Teraz mogę sobie przypomnieć gdzie to było, ale nieważne. Był o czynniku gama mhm. i przez e, prawie cały komiks było 9 części czynników gama, w których wszystko chodziło o to samo że ty sterował policjantem i okradał banki. Czyli po prostu jednym no tak. słowem są różne historie, ale no. siebie cały czas bawią i lubisz po prostu zbierać te komiksy. Tak. No dobra, to przejdźmy teraz do tego, dlaczego żeśmy się tutaj spotkali, czyli do 10 dziesięciocentówki nieskończoności, A. czyli do przygody właśnie wydanej przez Marvel Comics. No, i to jest historia yy, no, dosyć krótka, jak na te kaczkowe, bo ona ma tam około 40 stron, podzielone na bodajże 4 Co rozdziały wiem, i epilog. No, zależy. Mówisz, że wyjątkowo długo. No tak, bo są na przykład historie, które mają trzy okienka. No dobrze, Nawet no ale no tu, tu, tutaj... O Donaldach miało jedno okienko, i chodziło w niej o to, że Donald próbował się umówić do mechanika, a mechanik mu nie chciał Jasne. Na wszystko pozwolić. Jasne. Na... No a tutaj mamy trzy rozdziały i epilog i to jest historia, w której śledzimy wujka Sknerusa, który jest, to się zaczyna wszystko w zimową, świąteczną noc. Sknerus oczywiście, Marudzi jest taka horrorowa, nowa atmosfera, smarudzi na święta, no i tutaj mamy sugestie, że tych świąt nigdy już tam nie było w tym Kaczogrodzie, dlatego że na skutek pewnych wydarzeń Sknerus orientuje się, że istnieje tajemnicze lustro, które mu daje dostęp do innych światów i postanawia zostać nie tylko najbogatszym Sknerusem w Kaczogrodzie, tylko najbogatszym Sknerusem we wszystkich światach. Pomiksach. E, tak. I zaczyna wespół z braćmi bez różnych światów. Zaczyna co robić? E, okradać wszystkich sknerusów. Tak. Okradać wszystkich sknerusów kradnąć skarbce. No i powstaje taki Sknerus ponad wszystkimi, jasne nawiązanie dla tych, którzy e, śledzą chociażby nie wiem serial o Lokim e, i tam też była postać właśnie taka, e, która się tak podobnie tytułowała, no i w zasadzie w tej krótkiej historii, która dosyć szybko mknie. Mamy z jednej strony Wszystko atak tych Sknerusów, wskazuj. a później właśnie łączą się Sknerusy z różnych światów, aby zaatakować właśnie ten wszechskarbiec i unormować sytuację i ciekawostkę no. każdy z tych Sknerusów y, wiem z którego komiksu był bo on, y, jak o, on Donald często przychodzi do Sknerusu to on mu opowiada różne historie tak, czyli to są Sknerusy y, nie tylko z różnych tak. światów tylko tak jakby z różnych epok tak. historycznych i tak? y, druga ciekawostka no. jak y, poza tym głównym Sknerusem najczęstszym pojawiającym się w komiksach z Sknerusem jest Sknerus Klodnike. Sklondike tak tak, tak. z gorączki złota. Okej. Okay. No i y, powiedz mi, jak jako wytrawnemu czytelnikowi komiksów z kaczkami, jak Ci się podobała ta historia? No, fajna była. Fajna. Fajne, tak? Ale co? Bawiło cię to, bo ty w sumie nie śledzisz komiksów Marvela, czyli dla ciebie no to odniesienia do tych wieloświatów to było coś, co już na przykład w kaczkach się pojawiało? To coś takiego? Pojawiało takie się w Gama, że on przez różne multiversa przychodził i kilka razy obrabowywał ten... Sam jakby skarbiec w różnych wszechświatach. No, a dla mnie jako czytelnika właśnie komiksów Marvela i gościa, który no przez to, że śledził też MCU, no to rozumie te wszystkie nawiązania właśnie do sagi nieskończoności. No mnie to dosyć bawiło. Ilustracje są chyba trochę ładniejsze nie? niż tak standardowo w Donaldzie, bo tutaj Yl... część tych historii, ona jest starsza, więc ma uproszczony rysunek, Zależy. a tutaj jest taki, no, ładniejszy powiedziałbym rysunek, no, nie? No zależy, bo czasami e, się też trafi, a naj, najlepsza była mina wszystkich sknerusów, kiedy zobaczyli, że wse, we wszechskarbcach jest taka góra ich skarbców zbudowana, na której siedzi ten wszechskarbcach. Tak, tak, tak, tak, dokładnie. E, no i e, ja od siebie dodam, że o ile to jest sympatyczna ciekawostka i fajna historia, to akurat jak my to mamy w tym wydaniu Gigant Poleca, czyli to jest ten mały format, tak. to ja trochę czułem, nie wiem, ty, te, czy ty też masz takie odczucie, że y, to jest takie skompresowane? Że, jakbyśmy to czytali w albumie większym, to te ilustracje by robiły to chyba by większe się nadawało, wrażenie. no Giant Police zrobić, bo jak patrzyliśmy przed filmem w Necie, mm -hmm. to tam był też Giant Paul, to był też w Anglii, mm -hmm. tom z Wolverine'em. A to, w, to w... Donald Duck, Wolverine i to. I mogliby zrobić giant poleca extra Zebrać te... i zbiorówka tych wszystkie z tak. No, no i ja w sumie nie wiem właśnie ile tych komiksów Marvelowskich się ukazało, ale tak jak mówisz, widzieliśmy tam reklamę w internecie, że na okładce nawet był chyba Donald, który wyglądał tak. jak Wolverine tak. i były inne zapowiedzi. Więc no, tak jak mówisz, może i masz rację, że to na przykład się w którymś momencie Cześć, u nas pojawi i właśnie w tym roku w gigancie poleca będą się pojawiały kolejne te Marvelowskie komiksy i ty byś będziesz czekał na nie? Yy, bo no jakby było, to tak. No i na koniec jeszcze 10 centówki, zanim przejdziemy do podsumowania, to tak jak słyszycie, no to jest przyjemna ciekawostka Hubert chwali. Mi też się to, dosyć ta historia podobała, natomiast ja uważam, że ona trochę traci na tym krótkim formacie, bo co prawda 40 stron to tak jak słyszeliście Huberta, to jest raczej dużo, no, dużo. jak na te komiksy, ale ja uważam, że tutaj to wszystko jest za szybkie Za szybkie są te przeskoki i w zasadzie to Ledwo tylko Sknerus sobie pomyśli, że chce atakować innych Sknerusów, to już nagle jest w zasadzie no tak. Sknerusem ponad wszystkimi. Wszystko dzieje się bardzo szybko, bardzo to jest skompresowane, no. bardzo pośpieszne i przez to trochę ta historia, mam wrażenie, nie wybrzmiewa. No ale dla fanów Marvela, dla fanów Kaczek jest to na pewno sympatyczna I ciekawostka. Chciałem chciałbym się do tego dopowiedzieć, według mnie tata no. by chciał, żeby to było takie 10 centymetrów, taki... Kamlot! Nie no, 20, takie nie, ale, ale tak jakby tam, wiesz, sześć zeszytów na przykład, nie? Albo pięć zeszytów. No, to już by mi wystarczyło. Powiedzcie, tak, ci wiesz, że w Donaldach nie ma zeszytów. No wiem, wiem. No ale dobra, to już na, na ten, na ten moment kończymy i idziemy dalej. Nie no właśnie. Dobra. No to i powiedz mi na koniec, czyli y, no ty już w sumie jesteś trochę nieobiektywny, bo już jesteś zarażony kaczkami do szczętu, y, ale y, rozumiem, że polecasz komiksy z Donaldem, tak? Tak. No to dobra. Wędrze... Kwolecam. <laughs> Kwolecasz, dobrze. Już nie wymyślę no tutaj tak. słowotwórstwa. No ale to, to w tym momencie to na razie e, o kaczkach skończymy i przejdziemy za chwilę po krótkiej przerwie do, do kolejnego komiksu. tytułu z przeglądu komiksowego. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj kto? Pola. Cześć, piona. O czym, Pola, będziemy rozmawiać? O mandze która nazywa się Hirat na spotkanie śmierci Tak, autorką jest tutaj Yuki Kama Tom, Kamatani, chyba autorką I ile ma tomów ta manga? Trzy Trzy tomy, tak? I powiedz mi, jak to się stało, że Ty weszłaś w posiadanie mangi o takim mrocznym tytule na spotkanie śmierci? Miałem urodziny i moja koleżanka była na tarkach książki zauważyła, że ta manga ma ładną okładkę i stwierdziła, że mi kupi. Czemu nie? Tak. Faktycznie okładka jest z tego pierwszego tomu jest bardzo kolorowa i przyciągająca. oczy i kogo mamy na okładce? Główną bohaterkę oraz bóstwa, które jej towarzyszyły podczas tego... Podróży. No dobra, ale to powiedz mi o czym jest ta manga, bo mówisz główna bohaterka, jakieś bóstwa, to jaki jest punkt wyjścia całej tej historii, o czym jest to tytułowe na spotkanie śmierci? Mika, czyli główna, znaczy główna bohaterka, czyli mhm. Mika. Tak, czyli młoda dziewczyna, młoda taka nastolatka dziewczyna, w swoim wieku Taka pewnie. trochę starsza, nie wiem, gimnazjum, no to trochę starsza ode mnie. Mhm miała... znaczy przeżywa śmierć swojej przyjaciółki i ona próbuje się zabić, aby mogła się spotkać z tą swoją przyjaciółką mm -hmm. ale powstrzymuje ją przed tym tajemniczy nieznany mężczyzna mm -hmm. który nie może umrzeć. Tak, czyli jest postacią nieśmiertelną, on ją ratuje od tego wypadku i co się okazuje dalej? że jemu towarzyszy tajemnicze bóstwo, które nazywa się Hibinu. Mhm. No i to bóstwo, to jest jak każde bóstwo, trochę odklejone. I oni razem mają różne przygody, a ich celem jest dotarcie do krainy śmierci, tak? No i podczas tego mają różne przygody, nieraz tą dziewczynę próbują oczywiście ratować. Tak. Znaczy tu bo ona non stop próbuje się zabić. Mhm. Znaczy I teraz tak, e, mówisz, że nasza główna bohaterka spotkała to bóstwo, Hani i tego nieśmiertelnego, czyli Hibino, no i takie, jak też zasygnalizowałaś, oni się wybierają do krainy śmierci, no do, bo to bóstwo obumiera, tak? Jest, to działa na zasadzie takiej, że ludzie jakby przestają w nie wierzyć, tak? No i w tym momencie, no, ono udaje się do takiej krainy Śmierci, dla bóstw, czyli rozstaje się z tym światem, a dla tego nieśmiertelnego, który no, żyje już setki lat, no to jest być może sposób setki, na to, żeby. A nawet tysiące lat. Nie, setki, setki. Set, nie. Setki, bo jak poznajemy jego historię, to są setki lat, nie tysiące. Ale on też próbuje jakby rozstać się z tym światem. No i tak jak mówisz, oni rozpoczynają taką, to jest taka opowieść drogi, nie? Podróżują przez Japonię i yy, jakby o czym jest ta historia twoim zdaniem? Co ci się w niej spodobało? Czy ci się spodobało w ogóle? Chyba tak, bo po tym pierwszym tomie chciałaś te kolejne. Yy, no, no jak oceniasz tę historię? Co ci się najbardziej z w niej spodobało? Najbardziej mi się spodobała cała wyprawa. Mhm. To w jakie one, oni miejsca podróżowali oraz morał jaki wynika z tej Mangi, czyli, czyli że jak ktoś nam umiera, ktoś bliski, to taka jest kolej rzeczy i nie powinniśmy iść za nim się załamywać. Wiadomo, że będzie nam smutno, mhm. ale nie powinniśmy się załamywać, nie powinniśmy uważać, że cały świat jest zły, powinni, tak dalej, tylko żyć dalej. Tak, no bo tutaj ta historia faktycznie jest z jednej strony o pogodzeniu się ze stratą tak kogoś bliskiego o zaleczaniu traumy i smutku a z drugiej strony jest taką opowieścią o nadziei, no bo nasza główna bohaterka właśnie od, odnajduje trochę tę nadzieję i się uczy, że nawet jak właśnie ktoś umiera i śledzi ten proces chociażby umierania tego bóstwa Hani, no to, to nie, niekoniecznie jest coś złego, tylko taka jest kolej życia. A mówisz, że przeżywają różne przygody ogólnie pomimo tego wydaje się smutnego tomu to ta manga jest smutna czy, czy te przygody są jakie one są nie wiem smutne wesołe e, straszne może jak to oceniasz znaczy tak, ta Mika cały czas, czy ona jest bardzo dziwna, bo raz jest wesoła, raz jest smutna, raz jest zła, raz miła dla wszystkich, raz wredna dla wszystkich, raz próbuje się zabić, raz uważa, że śmierci nic nie pomoże, więc w sumie ona jest taką osobą, która, no jak każdym dzieciakowi rzeź, ma różne emocje w danym momencie. Natomiast ten starszy pan Hibino mhm. on cały czas jest smutny, zły i taki... No jest taki cyniczny, nie? On już on się... przeżył tyle lat, że on już wszystko no. widział i już mało co go rusza teoretycznie. No. I on się A droczy... przynajmniej taką pozę y, tak. sprawiam. Mhm. I on się droczy ze wszystkimi i mam wrażenie momentami, że to droczenie i wkurzanie innych sprawia mu przyjemność. No tak chyba właśnie jest. A Hani to bóstwo? A Hani to bóstwo to jest takie, że on o wszystko pyta, wszystko chce wiedzieć, jest taki ciekawski. Tak, on się trochę chce nauczyć jakby od Hibino i od właśnie naszej głównej bohaterki, jakby o samym życiu. A te postaci, które oni spotykają na swojej drodze, jak na przykład mamy nie wiem, tą starszą panią w pierwszym tomie, albo później jak mamy w dalszej części historii tę taką dziennikarkę, która próbuje uratować przyjaciółkę, która ma raka, tak, potem tak. się okazuje, że ona go ma. Tak, już za dużo, już za dużo spoilerów nie wal, ale mówię, te historię. Jak oceniasz te ich przygody? Yy, oceniam na... Ta przygoda na pewno z tą dziewczyną, która, no jak już powiedziałam, próbuje uratować swoją przyjaciółkę, która ma raka. Yy. Yy, była moim zdaniem bardzo fajna i taka, że dużo można było przez nią, no dużo się tam działo bardzo. I można było sobie też w w pewne rzeczy przemyśleć, tak? O to tak. ci chodzi? Mhm. Yy. Yy. A natomiast ta z babcią mm -hmm. no. z tego pierwszego tomu, co tak. mówię? Mm -hmm. no tak ją nazwijmy, będzie pani babcia mm -hmm. I, I pani babcia hi, y, to bóstwo zauważa, że w oku niej pojawiają się łabędzia mm -hmm. Jest bardzo zainteresowany skąd mm -hmm. to łabędzie, jakim cudem I następnego dnia przychodzą do niej a ona na ich oczach zamienia się w łabędzia, który odpływa na jeziorku. Tak, czyli też jakby godzi się niejako z, z tą swoją śmiercią i odchodzi. No dobra, no a bo ja też się przyznam, że czytałem tę, tę mangę i nie miałeś wrażenia, że tutaj jest takie mieszanie klimatów, że czasem jest właśnie smutno i melancholijnie, a czasem przez to, że tak jak mówisz ta główna bohaterka jest mocno narwana, a ten Hibino jest mocno cyniczny, no to tu jest czasem też sporo komediowych rzeczy, nie? Tak. Jest dużo rzeczy takich komediowych. No, a to ogólnie cała ta historia rozumiem, że Cię kupiła i podobała Ci się, tak? No tak, tylko jest jedna rzecz, do której się przyczepię. No. Część rzeczy dla mnie mhm. nie było zrozumiałych, na przykład kontekst zdania był niezgodny z rysunkiem narysowane. Tak momentami było, ale to, to dla mnie tak? Ale w sensie, że y, gubiłaś się na rysunkach. O to tak. ci chodzi, tak? Że rysunki mhm. były narysowane w taki sposób, że pomimo tego, że rozumiałam zadanie, to nie do, oczywiście nie wszystkie rysunki to nie do końca wiedziałam co tam jest narysowane tak, no bo tutaj czasem mi ogólnie te rysunki się podobały natomiast ja się zgadzam z Polą, że czasem się dzieje na nich tak dużo i jest tyle rzeczy na tym rysunku że można faktycznie być lekko przytłoczonym ale ogólnie ilustracje mam wrażenie, że fajne były nie tak. dobrze rysowane te postaci dużo szczegółów momentami, y, także chyba wizualnie to też fajnie wyglądało, nie? Uh -huh. No dobra, no to powiedz mi, y, ty sięgnęłaś po ten pierwszy tom, nie wiedząc kompletnie o czym to jest, suma summarum, tak jak mówisz, i skłoniło cię to do refleksji, i ci się podobało, i się trochę wzruszyłaś, i ci było smutno, i też było zabawnie, Tu y, myślisz, że y, to jest dobra manga i komu by się poleciła? Jak ją oceniasz tak całościowo? Yy, moim zdaniem jest to dobra manga, no poza tym, co wcześniej wspomniałam, tymi rysunkami. Czyli rysunkami, że są nie do końca jasne. Mhm. Pod, podkreślam, nie wszystkie. Mhm. I moim zdaniem ja też momentami nie rozumiałam, co się działo, mhm. więc poleciłabym to dla takich starszych nastolatek, typu, nie wiem, 14-15 lat bardziej. Mhm. Albo takie, co są mają bardzo duże, jakby, no, rozumieją takie trudne bo, tematy, bo, No bo, trudne bo, bo rzeczy. Mówisz, że to nie chodzi o to, że ona jest jakby trudno napisana, tylko że właśnie przez trudne te, tematy. tematykę, tak? Mhm. Właśnie, że te wątki wszystkie związane ze śmiercią, z odchodzeniem, to to momentami było dla ciebie skomplikowane. No ale to też dlatego ja czytałem i o tym, żeśmy sobie dyskutowali już wtedy ci się rozjaśniło, rozumiem, tak? Mhm. E, czyli ogólnie Jaka ocena? Jesteś punktowo w stanie ocenić, czy, czy polecić, czy...? To ja bym poleciła. Najbardziej mi się podobało chyba ten moment z tą babcią, mhm. no i z tą dziewczyną, co próbowała uratować z tak. siebie. No to fajnie. I ja bym ją poleciła i każdy oczywiście ten tom na innym miejscu bym dała w tabeli od 1 do 10, ale mhm. tak ogólnie Dałabym całościowo takie 8 albo 7,5. No, czyli, czyli udana lektura po prostu no. za tobą. No i tutaj, jeżeli byście się wahali, to jest o tyle też spoko manga, że ona jest krótka. Ona ma tylko te 3 tomy to jest zamknięta całość. No i ja tutaj też podbijam poliocenę uważam, że to jest fajna i no, mądra historia, która właśnie jest w stanie przemówić też do młodszych odbiorców. Także polecamy, tak? Tak, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że ona jest taka na jeden wieczór, że jeden tom na jeden wieczór, bo mhm. ona ma bardzo mało stron i bardzo szybko się, wartko ją się czyta. Wartko się czyta. No dobra, no to dzięki Ci pola za rozmowę, piona, i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Pa. No i witamy Was po przerwie. Przed chwilą słyszeliście najpewniej Pole, z wespół ze mną, która opowiadała o Mandze. A teraz wracamy z Hubertem i opowiemy Wam o... Duchach, o klubie smutnych duchów. Tomie drugim i trzecim. Tak, dokładnie. Jakiś czas temu opowiadaliśmy e, wam w przeglądzie o to mi komiksowy, i komiksowym o Tomie pierwszym. No i wtedy e, bardzo się zdziwiliśmy w zasadzie na koniec e, tego nagrywania, że ta seria to no nie jest jeden pojedynczy tom, tylko ona już w Polsce doczekała się aż czterech tomów, my przeczytaliśmy dwa kolejne, no i chcielibyśmy wam pokrótce opowiedzieć jak ta seria ewoluuje, więc spodziewajcie się mikro spoilerów do tego tomu pierwszego, no i zaraz ja tylko wprowadzę pokrótce do fabuły, a Hubert zaraz opowie o tym jak mu się ta historia podobała. I tak jak wspominam, o tym pierwszym tomie opowiadaliśmy jakiś czas temu, no i to był specyficzny komiks ze specyficzną kreską czarno-białą, taką dosyć niezbyt nie szczegółową, ale bardzo charakterystyczną kreskówkową i on opowiadał o dwóch smutnych duchach, takich neurotycznych duszkach, które miały problemy z depresją, z socjalizacją, z brakiem przyjaciół, czy z przełamaniem się, jeżeli chodzi o wyjście do ludzi, no ale udało im się właśnie nomen menomen bratniom duszę w drugim takim neurotycznym duszku znaleźć, no i w zasadzie ten komiks opowiadał nam o takim dojściu tych do, duszków do tego spotkania i do przyjaźni. I do mini-armi duszków później. Tak, no i właśnie tutaj Hubert już się z tego troszeczkę śmieje, bo ten tom drugi i trzeci to jest historia... Mini armi Duszków. Mini armi Duszków, no można tak powiedzieć, dlatego że... E, I tam te, już 30 się zbiewało. Tak, e, i, i Hubert tak się śmieje, że Mini Armii Duszków, bo w zasadzie ten drugi i trzeci tom, to są e, dwa albumy, które rozwijają tę formułę, czyli z tych dwóch duszków e, tam powstaje na końcu tego pierwszego tomu taka historia, że można by zrobić klub smutnych duchów, tak jak zresztą tytuł całej serii jest, no i właśnie do tego dochodzi, czyli nasze duszki wieszają ogłoszenia, zbierają lotki i poznają całą ekipę duchów z różnymi, podobnymi do nich problemami. No i Hubert, ty chwaliłeś ten pierwszy tom. Tak. Jak oceniasz te tomy drugi i trzeci? Jak ci się podobał rozwój tej historii? Jak ci się podobali nowi bohaterowie? Jak ci się podoba nowa fabuła. No to tak od razu z bomby. To nowa fabuła to było 6 na 10, bo według mnie mogli po kolei wprowadzać duszki, a nie że za spotkaniem, na spotkanie, że na jednym spotkaniu było 5 dusków, a na drugim chude, kudę w czterdzieści nam wyskakuje. No niby tak jest, ale z drugiej strony ta historia jest skupiona mimo wszystko na, na, czterech. na w zasadzie tak, trzech, czterech duszkach, no bo w zasadzie główną taką bohaterką w tych dalszych tomach to jest jedna postać, czy głównie w trzecim tomie mamy taki wątek, no, tak. że historia koncentruje się wokół trzeciego duszka, który dołącza do klubu i to na przykład w tym trzecim tomie też nie wchodząc w jakieś wielkie spoilery, to mamy motyw tak jak nie wiem, w pierwszym rozmawialiśmy o depresji i o e, takiej niepewności e, w kontaktach z ludźmi, to chociażby w każdy to trochę opowiada o czym innym. W drugim, w drugim to był na przykład wątek właśnie tego e, e, budowania klubu, a w trzecim to mamy ten wątek, że Duszek, który nagle e, uwierzył w to, że ma przyjaciół, zaczyna się przepracowywać i poświęcać wszystko dla, dla klubu, nie? I chciałbym taką jedzieć, bo ty chyba się nie zrozumieliśmy, bo mi chodziło ze czterech. Bo był jeden główny od pierwszego, dwa główne to Tak, od to od pierwszego tomu. tomu. Mm -hmm. później w drugim tomie dołączył trzeci, i pod koniec dołączyła ta cała, cała armia. Cała armia, dokładnie. A w trzecim, z tej całej armii taki jeden się wyróżniał. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, który ja pamiętam. To mówisz ten o tym, co był zespół, eee, tak? Tak, co... co grał sobie na mm -hmm. gitarze i co, żeby go zachęcić. Przyszli na jego koncert i później bardzo im dziękował. Tak. I to właśnie on chyba z tego, co pamiętam, przekonał tego duszka, który się przemęczał, żeby nie zawsze się bać, y, trzeba się przemęczać dla przyjaciół. Tak. I to jest chyba najfajniejsza rzecz dla mnie w tej y, y, serii, że ona cały czas się skupia i w sympatyczny sposób pokazuje y, te różne problemy, z którymi borykają się dzieciaki, y, czyli z jakąś samoakceptacją, z podejściem do przyjaciół, która uczy ich czego? właśnie? Co, co powiedziałeś przed chwilą? E, uczy ich nieprzepracowywania się. Nieprzepracowania się, dbania o siebie. I... E, uczy tego, że nie zawsze nie jest nie tak, że... w łóżku przez cały dzień, bo czeka na ciebie fajny dzień. Na przykład, na przykład tak, ale chodzi też o to, że to nie jest tak, że musisz zawsze dawać z, z siebie wszystko, z siebie wszystko tak. 200% dla przyjaciół, a zaniedbujesz siebie na przykład. Bo ja pamiętam, nie pamiętam jakim to było serialu, a to, to w dużej ilości seriali mówią że jak przyjaciel jest prawdziwy, to jak się przez to, że jak nie będziesz się dla niego przemęcał, to a, to cię nie odżycie, jak jest prawdziwym. No dokładnie tak. No i właśnie ten klub smutnych duchów pokazuje taką ewolucję, mm. pokazuje jak można sobie taką ekipę przyjaciół zbudować i, i jak można wspólnie pokonywać te różne problemy. No i tradycyjnie, bo tak było w pierwszym tomie, tak jest też w tych kolejnych tomach, że tam na końcu są zawsze informacje o różnych grupach wsparcia właśnie dla dzieciaków, dla młodzieży. To co, powiedz mi, zadowolony jesteś, że kontynuujesz tę serię? Tak. I wciągnęliśmy w sumie jeszcze też pole w czytanie i Pola też jest zadowolona, No tak, nie? ale bo tak się rozgadaliśmy, bo tylko zapytałeś mnie o kilka rzeczy, a ja odpowiedziałem na jedną, że fabuła była 7 na 10. Czy I 6 na 10 nawet, no. 7 chyba, niedobrze, no, nieważne. No, ale mówi, że 7, no dobrze, no. No i... E, pytałeś jeszcze o kilka rzeczy no, e, postaci, vale. wprowadzenia postaci to są cztery, bo za szybko je wprowadzają i mm -hmm. za dużo e, pytałeś jeszcze o charaktery postaci to było osiem, mm -hmm. czyli to jest ten wątek najlepszy, tak? tak? że właśnie masz te różne relacje pomiędzy przyjaciółmi że i różne zachowania to, to jest każdy to, co... duszek ma jakiś problem tak i to, i to ci się najbardziej podoba no tak. w tym wszystkim, super ehm pytałeś o coś jeszcze, o charaktery nie, ogólnie, jak Ci się no tak. ta seria podoba i czy czekasz ogólnie, na kolejne tomy seria jest 9 na 10, bo fajnie się ją czyta pamiętam Twoją reakcję, jak się nie zapytałeś jak wypożyczyliśmy w bibliotece Raczyńskich mhm i w drodze do domu, już miałem przecinany prawie cały tom, tak. twoja reakcja, Nie no tak. co? No tak, no bo to jest właśnie pod tym kątem specyficzny komiks, że on nie tak. ma jakoś bardzo dużo tekstu No i ale się często... wydaje, że on jest gruby i go się tak bardzo szybko czyta No tak, bo no bo ma nie ma aż dużo... tak dużo tekstu i czasem jest prowadzone tą narracją wizualną, nie? Że tak. są tylko obrazki i widzimy jak się tam duszki poruszają i, i, i coś robią, no. nie? I teraz mam do ciebie pytanie. No, jak vale. tobie się po podobało to, że tam są czarno białe i szaro-czarno-biały szaro obrazki. E, dla mnie to było spoko. Pasowało to moim zdaniem do no tej tak. historii. tak, i do charakteru historii. Tak, i do charakteru historii. No. no dobra, no to co? Polecamy niezmiennie Klub Smutnych Duchów i jak dorwiemy kiedyś czwarty tom, to pewnie jeszcze wrócimy i zobaczymy, czy Smutne Duchy nadal są na czwórkę, co najmniej. Jak nie na no, tak. Nie? Dobra. Topiona. Dzięki Hubert. Ah. You finished. It, man. Game over, man. It's game over. Co do cholery teraz Co zrobimy? jest Nic. nie